Pięć minut temu minęło południe. Anna Kowalczyk, zapraszam na aktualności jedynki. Kryzysowe spotkanie ministra sportu ze związkami sportowymi właśnie teraz. Na Stadionie Narodowym powinny ruszać rozmowy o sytuacji w Polskim Komitecie Olimpijskim. To odpowiedź na aferę związaną z giełdą kryptowalut Zonda Krypto, która jest sponsorem generalnym pko -lu. Nie została jeszcze potwierdzona informacja o netu, że prezes firmy jest w Izraelu. Według portalu Przemysław Kralma, obywatelstwo tego kraju. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek obiecuje, że pro Kuratura zrobi wszystko, by odpowiedzialnych za tę aferę postawić przed sądem, choć nie będzie to proste. Mamy świadomość, że pan Kral no, od wielu miesięcy nie pojawiał się w Polsce. Tak jakby czuł, że no, nadchodzi jakaś sytuacja krytyczna, więc mamy odpowiednie służby i czasem udaje nam się wydobyć przestępców. Jeśli prezes Sąda Krypto faktycznie jest w Izraelu i ma obywatelstwo tego kraju, to służby mogą mieć poważny problem Izrael jest państwem, które nie wydaje swoich obywateli innym krajom. Policja apeluje po tragicznym wypadku posła Łukasza Litewki. Prosi, żeby powstrzymać się od publikowania i rozpowszechniania niesprawdzonych informacji. Sabina Chyragieroś ze Śląskiej Policji mówi, że zrozumiałe jest, że sprawa budzi emocje. Oczywiście każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, ale warto tutaj swoje opinie opierać na faktach, a nie na domysłach czy niesprawdzonych i niepotwierdzonych informacjach. W takich medialnych sprawach, które wzbudzają emocje, to przed publikacją wpisu po prostu należy się zastanowić. Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności wczorajszego wypadku, prosi też świadków, żeby się zgłaszali. Bezrobocie stanęło w miejscu. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że w marcu wyniosło 6,1%. Utrzymało się na poziomie z lutego. Ekonomista Adrian Domit z Santanderban Polska spodziewa się, że sytuacja na rynku pracy pozostanie stabilna. Bezrobocie z powiatowych urzędów pracy może jeszcze w tym roku nieco wzrosnąć do mniej więcej 6,3% na koniec roku, ale to ma raczej wymiar taki właśnie częściowo techniczny związany z, z tym ograniczonym odpływem bezrobotnych z powodu mniejszej aktywizacji. Natomiast zasadniczo nie widzimy takich negatywnych przesłanek, żeby sytuacja na rynku pracy miała się pogorszyć. Według danych GUS-u na koniec marca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 950 tysięcy bezrobotnych. To są aktualności jedynki. Po zimowej przerwie znów można podziwiać ogrody królewskie na Wawelu. Zwiedzający zobaczą jak mogły wyglądać w XVI wieku, mówi Katarzyna rzuciak z Zamku Królewskiego. Staramy się utrzymać klimat epoki renesansu, w związku z tym prezentujemy i fiołki rogaty, i niezapominajki, i stokrotki, ale też tulipany, bo warto wiedzieć, że tulipan znany już był w drugiej połowie XVI wieku. Wawelskie ogrody będzie można zwiedzać do października. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W całym kraju pogodnie, ale od czasu do czasu będzie się chmurzyć. Najwięcej chmur na wschodzie, na Suwalszczyźnie może przelotnie padać. Na termometrach od 12-13 stopni na Północnym wschodzie i nad morzem. 16 w centrum i na południu do 18 w okolicach Bydgoszczy. Ciśnienie w Warszawie 1001 hektopaskali. Klimat. W niemal całej Polsce jakość powietrza jest dobra, a w okolicach Kielc i na Pomorzu Wschodnim nawet bardzo dobra, tylko w wielkopolskim Pleszewie i podwarszawskim Żyrardowie. Czujniki wskazują na umiarkowaną jakość powietrza. Ze źródeł odnawialnych głównie ze słońca pochodzi teraz 70% prądu w sieci. Jedynka. Polskie Radio. 9 po dwunastej. W samo południe. Jeden za wszystkich, cała Unia za jednego. Polska apeluje o zaciśnienie współpracy we wspólnocie na rzecz bezpieczeństwa. Ja chcę wstrząsnąć tymi wszystkimi, którzy chcą żyć w złudzeniach, w iluzjach. Rosja przygotowuje się do kolejnych aktów agresji. Nieoficjalnie mówi się, że są tam informacje o roli komunistycznych agentów w tworzeniu mafii. Prezydent chce odtalnić aneks tajnego raportu o likwidacji WSI. Wyznaczyliśmy termin 30 dni na sporządzenie opinii i niezależnie od tego jaka ona będzie i tak decyzję finalnie podejmie pan prezydent. Maturzyści skończyli naukę, teraz przyszedł czas na najważniejszy sprawdzian w ich młodym życiu. Cała taka mieszanka emocji z jednej strony i radość, ekscytacja przed tym co w przyszłości, z drugiej strony też trochę smutek, taka melancholia. Powiemy też o dyskusji w USA o tym czy sztuczna inteligencja może być współodpowiedzialna za zbrodnie. Karol Surówka, to jest w samo południe. Czy Unia Europejska powinna również w większym stopniu stać się Unią Obronną? Podczas nadzwyczajnego szczytu na Cyprze Polska zaapelowała o zwiększenie wysiłków Europy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. Polski premier zaznaczył równocześnie, że nie ma to być alternatywa do NATO. Łączymy się z Beatą Płomecką, która na miejscu śledzi ten szczyt. Dzień dobry Beato. Dzień dobry. Czy wiemy na czym konkretnie to zacieśnienie współpracy mogłoby polegać? No przede wszystkim chodzi o wzięcie większej odpowiedzialności za obronę przez Europę. To nie jest nowy apel, ale w kontekście rosnącego sceptycyzmu Stanów Zjednoczonych wobec NATO, rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, teraz premier Donald Tusk ponowił ten apel, żeby państwa członkowskie więcej nacisku kładły na obronę i tu jest odwołanie do... No to tak niestety tak. będę tutaj musiał Ci przerwać. Mamy lekkie problemy z połączeniem, więc wrócimy do um, Cypru, wrócimy do tych informacji ze szczytu. A tymczasem pozostajemy przy tematach związanych z bezpieczeństwem. Rozmowa Dnia. Z nami połączony jest dr Łukasz Tolak, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak. Zacznę od kilku cytatów, bo rzeczywiście premier Donald Tusk powiedział, że chce wstrząsnąć liderami unijnymi i rzeczywiście chyba próbuje to zrobić, dlatego że powiedział w jednym z wywiadów, że możliwy atak Rosji kolejny to jest kwestia miesięcy, a nie lat. Czy to jest próba rzeczywiście pobudzenia wszystkich, czy, czy mamy jakieś nowe informacje być może? Prawda. Chyba mobilizacji, tak szczerze powiedziawszy, dlatego że cały czas Europa w kontekście tego, co dzieje, dzieje się na świecie, tego, co dzieje się w Ukrainie, tego, co dzieje się w Federacji Rosyjskiej e, mobilizuje się, ale niewystarczająco szybko i niewystarczająco wystar w dużym stopniu, by jakby odpowiedzieć na te wyzwania tak, jak trzeba, czyli adekwatnie. Potencjał jest, czasu jest mało, nie jesteśmy jeszcze do tego końca gotowi. Tak to w tej chwili wygląda. I robimy wciąż za mało jako wspólnota europejska. Nie mówię tak o Polsce, no bo to Polska wynika wydaje oczywiście. tyle, ile się da. No tak, ale wie pan, sa, natura projektów modernizacyjnych i projektów związanych niestety ze zbrojniami, a szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy, kiedy jest nie tak kosztowna, wyrafinowane na bardzo różnym poziomach. Ma to do siebie, że niestety programy modernizacyjne są rozciągnięte już nawet nie w miesiące czy lata, ale mówimy o dekadach. W związku z powyższym, po pierwsze to jest kwestia oczywiście sprzętu i jakby niezdolności dotychczasowej, czy też niewystarczającej zdolności i przemysłu europejskiego i Europy jako takiej do tego, by w wystarczających ilościach włożyć pieniądze, a przede wszystkim rozbudowywać swoje możliwości przemysłowe. Po drugie, nie do końca też nadążamy za tym, co dzieje się na świecie, jeżeli chodzi o... o ewolucja pola walki, mówiąc wprost, czyli o zmiany technologiczne i, i to, co obserwujemy na przykład w Ukrainie, też wymaga o, odpowiedniego podejścia. A po trzecie, nawet fakt, pieniądze w Europie są, tutaj nie ma wątpliwości żadnych. Natomiast no, te 30 kilka lat przerwy, takiej pauzy strategicznej, która wskazywała na to, że w Europie konfliktu nie będzie, bo przecież nie ma e, żadnych konfliktów, które mogłyby prowadzić do pełnoskalowego konfliktu, E, spowodowała, żeby właściwie zwykłaliśmy do nie, absolutnego minimum swojej możliwości przemysłowej. Teraz y, jakby trzeba wszystkie ręce na podkład wyciągnąć, żeby żeby spróbować tę sytuację opanować. A to wyzwanie też... ma to do siebie, że zwiększona mobilizacja i jakby jednak mimo wszystko przyspieszenie działań, działań europejskich jest samo w sobie czynnikiem odstraszającym w związku z powyższym. No, no tak trzeba, trzeba to w tej chwili motywować. Choć cały czas można się zastanawiać, że w jaki sposób Rosja miałaby być gotowa do kolejnego ataku w ciągu miesięcy, jeżeli od lat przesuwa się być może metry na froncie ukraińskim i od lat nie jest ta nie przełamać obrony Ukrainy. Ja raczej bym to wskazał na, co, na trochę in, inny aspekt tego wszystkiego. My chyba mamy złe wyobrażenie tego, z, z czym mógłby być ewentualnie taki kryzys czy potencjalny konflikt. To znaczy nie zakładamy w tej chwili takiej inwazji, jaką, z jaką mamy do czynienia w Ukrainie, bo tutaj rzeczywiście Federacja Rosyjska no, poniosła wszystkie możliwe porażki, jeżeli chodzi o prze, przygotowanie tej operacji, założenia tej operacji i potem sam jej przebieg. Rzeczywiście w znacznym stopniu wyczerpała istotną część swoich możliwości. Natomiast w ciągu tych ostatnich czterech lat y, przestawiła całą swoją gospodarkę na, na tory wojenne i W tej chwili ta gospodarka generuje ogromną ilość środków potrzebnych na potrzeby wojny. Natomiast w przypadku tego zagrożenia, o którym mówi Donald Tusk, o którym, na którym wskazują eksperci, raczej rozmawiamy o bar... nie rozmawiamy o pełnoskalowej wojnie z NATO. Rozmawiamy o raczej ograniczonym konflikcie, który byłby potencjalnie konfliktem z, może z pewnymi elementami, czy z pewnymi państwami Wschodniej flanki NATO, ale m, tylko wtedy, kiedy Rosjanie byliby przekonani, że mogą ten konflikt do pewnego stopnia ograniczyć, i najlepiej by było byli, gdyby byli przekonani, że, że w tym konflikcie nastąpi dalsza erozja i jakby dezintegracja Paktu Północnoatlantyckiego. A Stany Zjednoczone, jest o jest Tak jest. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że no niestety w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, tak można powiedzieć, taka absolutnie niezachwiana pewność, że wszyscy sojusznicy wystąpią w taki czy inny sposób, bo oczywiście sam artykuł 5 pokazuje, że ta reakcja może być różna w zależności od oceny sytuacji przez poszczególne rządy, to, że wszyscy sojusznicy, jak jeden mąż wystąpią w obronie, potencjalnie zaatakowanego jednego czy, czy kilku krajów, no nie jest już taka pewna. I to jest to, o czym musimy zawsze pamiętać. Znaczy, ta mobilizacja musi być jednocześnie nie tylko mobilizacją do przygotowania się do woli, siwi spacem jak mówi stara łacińska, natomiast e, jest tak, że próbą mobilizacji w sensie politycznym, to znaczy próbą pokazania, że, że jesteśmy cały czas mocno zdeterminowani i pewni tego, że wystąpimy w... Solidarnie w obronie każdego członka wspólnoty natowskiej, który padłby ofiarą ewentualnej agresji. I to agresji na bardzo różnych poziomach. To może być wojna podprogowa, to znaczy wojna hybrydowa, a także ograniczony konflikt zbrojny. Jak gdybyśmy mieli rozmawiać o takim hipotetycznym, pełnoskalowym, angażującym siły obu stron, pełne siły obu stron, konflikcie między Paktem Północnoatlantyckim i Federacją Rosyjską, to Federacja Rosyjska nie zdecyduje się na taki atak, no bo po prostu nie ma, ma ta, na to potencjału. Ale jeżeli Rosjanie będą przekonani, że mogą, że sojusz jest już jakby wewnętrznie w rozsypce, tak to nazwijmy oczywiście w cudzysłowie, albo że istnieje poważne ryzyko, że Amerykanie rzeczywiście jako najważniejszy w sensie wojskowym członek NATO nie wystąpią zdecydowanie po stronie takiego, takiego Członka paktu, y, to, no, to w tym momencie i y, to ryzyko rzeczywiście się podnosi. No, ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa, chociażby w kontekście wojny w, Iran w Iranie, y, nie można powiedzieć, że definitywnie y, usuwają Amerykę z Paktu Północnoatlantyckiego, bo tak absolutnie nie jest. A Stany Zjednoczone są cały czas pełnoprawnym sojusznikiem i pełnoprawnym członkiem tego sojuszu. Natomiast no, y, musi poważnie przemyśleć swoje, y, swoje możliwości i, i swoją koncepcję obrony, bo tak naprawdę Pakt Północnoatlantycki w tym kształcie, w którym istnieje, od samego początku budowany był pod, pod kątem obrony, pakt, obrony europejskich członków NATO, a w tej chwili ta sytuacja dramatycznie się to My bardzo swoje. Krótko zapytam w sensie, o te zmieniała. Ustalenia... Modernizujemy o swoje siły zbrojne, natomiast no, to jest, tak jak powiedziałem, proces jeszcze trwający. To już bardzo krótko o te ustalenia na Cyprze, o stworzenie takiej klauzuli, żeby był obowiązek pomocy zagrożonemu sojusznikowi. Unia może stać się też sojuszem obronnym? To znaczy, ja bym to ujął może troszeczkę inaczej. To znaczy, Unia sama, sama europejscy członkowie NATO powinni przemyśleć, i właśnie to w tej chwili trwa jakby, to, to, to jest pewien proces, który już jest sygnalizowany od pewnego czasu, Powinni przemyśleć koncepcję obrony kontynentu nawet w sytuacji słabego bądź żadnego zaangażowania ze strony Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę, potencjał w Europie jest. I nie ma wątpliwości, że Europa, jeżeli by przyłożyła odpowiednią staranność do swoich do zabezpieczenia własnych interesów, jest w stanie bez żadnych problemów. Y Równoważyć, a nawet odstraszać z podstawą ustaw Zjednoczonych. To oczywiście. To znaczy, to rzeczywiście tak działa. Zasada odstraszania, Pakt Północnoatlantycki przede wszystkim ma odstraszać potencjalnych agresorów, polega na tym, że przeciwnik zdaje sobie sprawę z tego, że wszczęcie jakichkolwiek agresywnych działań będzie dla niego tak kosztowne, że w żaden sposób się to nie opłaca. Póki widzi Europę słabą i niepewną co do swojej solidarności i, i determinacji w działaniu, póty takie ryzyko jest większe. Jeżeli Europa będzie gotowa, ryzyko spada. Tak to w tej chwili wygląda. Doktor Łukasz Tolak, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Nie, z Uniwersytetu Civitas. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. A my wracamy do Beaty Płomeckiej i za chwilę więcej szczegółów o unijnym szczycie. raz jeszcze próbujemy łączyć się z Beatą Płomecką. Halo, słyszymy się? Dzień dobry, mam nadzieję, że teraz tak się jest, uda. jest, teraz bardzo Dziwne, bo dobrze. bo cyber ma dobrze pokrycie, jeśli chodzi o sieć 5G, ale może zbyt dużo osób nagle w jednym momencie chciało wejść na żywo z tego szczytu i może ktoś mnie zrzucił po prostu, bardzo ale mamy możliwe, nadzieję, że się teraz uda. Tym bardziej, że bardzo dużo się dzieje, dużo ważnych ustaleń podczas tego szczytu. Beato, słyszeliśmy przed chwilą o tych wypowiedziach polskiego premiera, który, no, jak to sam określa, stara się wstrząsnąć, potrząsnąć unijnymi liderami i mówi, że tak. zagrożenie ze strony Rosji to jest kwestia miesięcy, a nie lat. I dlatego Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za obronę teraz, zwłaszcza, że jest coraz większy sceptycyzm Stanów Zjednoczonych wobec sojuszu, sojuszu. i tutaj chodzi o... Ożywienie artykułu z unijnego traktatu, o którym pewnie niewiele nie osób słyszało, 42 i 7, to jest artykuł, który wymusza działania obronne, jeśli jedno z państw Unii zostaje zaatakowane. Tylko raz go użyto, kiedy były ataki terrorystyczne we Francji i teraz część krajów uważa, że należałoby powrócić do tej dyskusji, a premier Donald Tusk mówił tak. Ja chcę wstrząsnąć tymi wszystkimi, którzy chcą żyć w złudzeniach, w iluzjach. Rosja przygotowuje się do kolejnych aktów agresji. My to wiemy, tam się to nie wydaje, tylko my to wiemy. I dlatego my nie możemy poprzestać wyłącznie na deklaracjach, gwarancjach, traktatach. My musimy mieć praktyczne decyzje, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa naszej granicy i one siłą rzeczy muszą być także decyzjami europejskimi. Nie w konfrontacji z NATO. Broń Boże, no jestem, ja jestem najbardziej proatlantycki i pronatowski polityk, ale. To się musi uzupełniać i to już nie może być tylko papier. I to nie, nie ma czasu do stracenia, mówił premier Donald Tusk. Dyskusja powinna być, powinna zająć nam dnie, tygodnie, a nie miesiące i lata. A sama dyskusja na tym szczycie o klauzuli wspólnej obronnej odbywa się akurat na wniosek Cypru. Wyspa na Morzu Śródziemnym, bezpośrednie sąsiedztwo Bliskiego Wschodu jest w Unii, ale poza NATO, więc chce mieć gwarancję bezpieczeństwa. Dlatego prezydent Cypru Nikos Christodulidis mówił tak. Musimy omówić, co się stanie, jeśli jakieś państwo zdecyduje się uruchomić ten artykuł. Musimy mieć plan operacyjny. Czyli musi być... Plan praktyczny działania. Zresztą tak jak mówił premier Donald Tusk, to nie może być na papierze, to musi być w praktyce. Co ciekawe, Cypr, kiedy irański dron uderzył w brytyjską bazę właśnie tutaj na Cyprze, to władze w Nikozji chciały ruchomić ten artykuł, tylko nie bardzo wiedziano, znaczy same władze w Nikozji zastanawiały się, co to by miało oznaczać. Państwa członkowskie też nie bardzo wiedziały, więc artykuł nie został uruchomiony. Więc teraz Cypr ma nadzieję, że te dyskusje sprowokują państwa członkowskie. Do dyskusji sposób, jeżeli Cypr poczuje się zagrożony, no to pozostałe państwa unijne odpowiedzą. I y, niektóre kraje sceptycznie na to patrzą, ponieważ podkreślają, ważny jest artykuł 5 NATO, o tym, że jeżeli jakieś jedno państwo Sojuszu zostaje zaatakowane, no to wszystkie spieszą z pomocą. Problem tylko taki, że część unijnych krajów jest w NATO, część jest poza NATO. Cypr chce tej dyskusji, ale państwa natowskie uważają, że unijna obrona nie może być konkurencją dla Sojuszu. Zresztą jak słyszeliśmy, premier Donald Tusk ma to samo zdanie. A ja zapytam cię, Beato, czy jest szansa na większą jedność, większą współpracę europejską właśnie w dziedzinie bezpieczeństwa po zmianach na Węgrzech, dlatego że wiemy, hmm. że po tej politycznej rewolucji w Budapeszcie już odblokowany został pakiet wsparcia dla Ukrainy, a także pakiet sankcji wobec Rosji. No więc właśnie, wielki nieobecny na tym szczycie to Viktor Orban, najdłużej urzędujący przywódca teraz wśród przywódców 27 przegrał wybory na pożegnanie z europejskimi przywódcami. Nie poleciał, żartowano tutaj sobie w Nikozji. Sam premier Donald Tusk końśliwie stwierdził, że można było odczuć ulgę wśród liderów, bo po raz pierwszy od lat nie było Rosjan na sali. To nawiązanie oczywiście do bliskich relacji Budapesztu z Moskwą, ODO, o tym, że szef węgierskiej dyplomacji donosił Rosjanom, co się działo podczas unijnych obrad, przekazywał unijne dokumenty. Teraz jest nadzieja, że to się skończy, że ta jedność będzie, zwłaszcza w kontekście wschodu. Dwie decyzje są odblokowane, jak mówisz. No, trzecia, wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymir Zeweński mówi, że ma nadzieję, że teraz także nowy węgierski rząd odblokuje negocjacje członkowskie z Ukrainą. Otwarcie pierwszych rozdziałów negocjacyjnych. Ukraina cały czas na to czeka. Dodam tylko, że to był jeden z priorytetów polskiej prezydencji w ubiegłym roku. Nie udało się, bo Węgry stawiały weto. Jest nadzieja, że to się zmieni, aczkolwiek nowy, przyszły premier Węgier mówi, możemy się zgodzić, ale nie ma drogi na skróty. Więc bez Wiktora Orbana już teraz Unia Europejska będzie musiała się dogadywać. Niektórzy złośliwie mówią, że jak nie będzie Wiktora Orbana, to też nie będzie wymówki. Bo czasami jak Wiktor Orban coś wetował, to niektóre kraje Zachodu kryły się za jego plecami. Teraz już państwa członkowskie odważnie będą musiały podejmować decyzje. Beata Płomecka, która śledzi szczyt unijny na Cyprze. Bardzo dziękuję za relację. Program pierwszy Polskiego Radia. Ten tajny raport od lat pobudza wyobraźnię polityków i komentatorów. Prezydent zapowiedział, że odtajni aneks tajnego raportu o likwidacji WSI. Dokument powstał w 2007 roku. Jego głównym autorem był Antoni Macierewicz, który wtedy kierował kontrwywiadem wojskowym. Z nieoficjalnych doniesień i spekulacji wynika, że w raporcie mogą być informacje o genezie mafii, o handlu bronią oraz o inwigilacji polityków, a także o roli, jaką w tym wszystkim odegrali dawni współpracownicy Wojskowych Służb Specjalnych PRL-u. Sylwia Białek zbiera informacje w tej sprawie. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. Jak w ogóle wygląda proces odtajnienia takiego raportu? Prezydent Karol Nawrocki rzeczywiście podjął już oficjalne kroki w celu odtajnienia tego dokumentu i przekazał aneks marszałkom Sejmu i Senatu do zaopiniowania. Marszałkowie mają teraz 30 dni na podjęcie decyzji, ale co wczoraj wybrzmiało, Karol Nawrocki na tę opinię czekać zbytnio nie będzie. Po pierwsze nie są one dla prezydenta wiążące, a poza tym prezydent i tak podejmie decyzje, niezależnie od tego, czy one zostaną do kancelarii prezydenta wysłane, czy też nie. Zatem to przesłanie do marszałków Sejmu i Senatu tego aneksu to taki proceduralny krok, który i tak nic nie zmieni. To dlaczego ten raport w ogóle pozostaje tajny i czy dziś wszyscy popierają jego odtajnienie? Opinie są różne. Aneks po pierwsze został zanonimizowany i dostosowany do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dla jednych to usprawiedliwienie, że wielkich tajemnic i tak się nie zdradzi, ale dla innych argument, że będzie dochodziło do nadużyć, do insynuacji, do interpretacji. Rzecznik prezydenta Rafał Oleśkiewicz uważa, że to jednak niezbędny krok do tego, by wyczyścić dyskusję o przeszłości. Celem nie jest eskalowanie sporów ani wykorzystywanie tego aneksu do bieżącej walki politycznej. Innego zdania jest były prezydent Bronisław Komorowski yy, uważa, że to dokument niewiarygodny i szkodliwy. Poza tym Bronisław Komorowski przypomniał, że zastrzeżenia do treści tam zawartych miał Lech Kaczyński. Prezydent Lech Kaczyński wprost powiedział, że raport jest niewiarygodny, że jest mieszaniną faktów i pomówień, no bo to jest dzieło, konfabulanta Antoniego Macierewicza. Przypuszczam, że pan prezydent Duda miał podobny stosunek i ja również uważam to dzieło Antoniego Macierewicza za kompletnie niewiarygodne i szkodliwe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak studiuje emocje, podkreśla, że po tylu latach dokument tak naprawdę nie budzi już emocji. Wszystko się zmieniło w polskiej polityce. Nie sądzę, żeby jakikolwiek tutaj potencjał polityczny w tym, w tym był. Nie rozumiem tego mechanizmu oczywiście. Dlaczego prezydent Nawrocki chce to robić? No przekonamy się. Myślę, że tutaj czeka nas jakieś takie spore rozczarowanie raczej niż, niż wielka emocja. Warto dodać, że kwestia opublikowania tego dokumentu to był chyba ostatni spór w Pałacu Prezydenckim z udziałem byłego już szefa BBN-u Sławomira A właśnie, o Sławomir Acenskiewicza zapytam, no bo zrezygnował ze swojej funkcji, funkcji szefa Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, no i komentarze w tej sprawie nie milkną. To prawda, bardzo ciekawa to sprawa. Sławomir Cenckiewicz oświadczył bowiem, że powodem jego decyzji było między innymi, odebranie mu dostępu do informacji niejawnych oraz w jego ocenie działania rządu, które, i tu cytat, sparaliżowały normalne funkcjonowanie BBN-u. Takich argumentów używają oczywiście współpracownicy prezydenta, przedstawiciele koalicji rządowej, którzy w tej sprawie mogą mówić więcej, przybliżają co mogło dziać się w Pałacu Prezydenckim. Premier Donald Tusk nie ma wątpliwości, że doszło tam do wewnętrznego sporu. Pan Tenckiewicz, cokolwiek by o nim nie mówić, jest człowiekiem dość szczerym i wykłada z reguły kawa na ławę. To co myśli, to jest jego niewątpliwie zaleta, ale też to zawsze wiąże się z ryzykiem. No więc go wykończyli. Ja chyba nawet domyślam się kto, ale nie powiem. Na właśnie niesnaski spory zwraca też uwagę wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Od miesięcy tlił się konflikt pomiędzy współpracownikami pana prezydenta. Pan minister Bogucki i pan minister Przydacz chcieli wyrzucić Censkiewicza. Censkiewicz pozostawał twardy przez długi czas, ale przegrał tą batalię. Przedstawiciele koalicji rządzącej zwracają uwagę, że ta dymisja i tak wisiała na włosku. Niektórzy są jednak zaskoczeni tym, że doszło do niej akurat teraz po wyroku NSA, a niektórzy podkreślają, że tak naprawdę powinna mieć miejsce już dawno temu. Sylwia Białek, bardzo dziękuję za relację. Ministerstwo Sportu spotkało się z przedstawicielami związków sportowych, by rozmawiać o aferze Zonda Krypto. Przypomnę, chodzi o stworzoną przez Polaków internetową giełdę, na której można było inwestować w cyfrowe waluty. W dużym skrócie, w ostatnich tygodniach z giełdy wyparowało 350 milionów złotych, pracownicy zostali zwolnieni, zarząd podał się do dymisji, a prezes Zonda Krypto zniknął. Dziesiątki tysięcy osób straciło zainwestowane pieniądze, a wśród poszkodowanych są sportowcy. Zonda Krypto był bowiem sponsorem pko u a olimpijczycy część swoich nagród za osiągnięcia sportowe otrzymali właśnie w formie cyfrowych walut. To spotkanie ministerstwa ze sportowcami zaczęło się... Pół godziny temu mniej więcej, a śledzi je Rafał Bała. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie mogą być efekty tej rozmowy, tego spotkania? No tak, minister Rutnicki kuje żelazo póki gorące, bo wiadomo, że to temat z ostatnich dni, kilkunastu dni. No i w tych ostatnich dniach bardzo głośno było o tych niezapłaconych nagrodach. Przypomnimy, jeszcze 24 godziny temu jakieś pieniądze na konta olimpijczyków wpłynęły w zamian za te tokeny, ale to były no, niewielkie pieniądze, bo to tylko dla zawodników z miejsc 4-8 a te około 900 tysięcy obiecane przez Zonda Krypto dla naszych medalistów na razie nie ma na to szans. Właśnie to uporządkujmy, bo szef PKO-lu przekonywał, że inni sponsorzy pieniądze przeleją, ale nie wszystkie pieniądze i nie wszystkim sportowcom. No tak? tak, bo tu trzeba było znaleźć około miliona złotych, żeby rzeczywiście te wszystkie zobowiązania spłacić. Na razie tych pieniędzy nie ma. No przypomnijmy, w 22 października ubiegłego roku prezes Piesiewicz w Monako, wielka konferencja z wielką pompą podpisuje umowę z zonda Krypto. To wszystko jest kwestionowane przez wielu członków zarządu nawet, bo to nie niepoinformowani byli członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od razu informacja idzie, że prawdopodobnie będzie to też napis na Centrum Olimpijskim. Zonda Krypto imienia Jana Pawła II. Mało komu chce się w to wierzyć, ale tak rzeczywiście się stało po kilku miesiącach. No, ale jednocześnie ogłaszane są wielkie nagrody. No, takich nagród nie było. Ponad milion złotych dla, dla, dla medalistów. Powiedzmy, dla, dla innych też e, tych z miejsc 4-8, czego do tej pory nie było, więc no, wydawałoby się, że środowisko sportowe jest zadowolone, usatysfakcjonowane, ale kilka dni po tym podpisaniu od razu list 15, w którym członkowie zarządu PKOL-u, ale także członkowie prezydium nawet, czyli najbliżsi współpracowniki prezesa Piesiewicza, zastanawiają się o co chodzi. Oni nie byli poinformowani. No, są duże wątpliwości co do giełdy kryptowalut. Też ta firma ma nieprzejrzystą historię. No i po kilku miesiącach niestety to wszystko się okazało. Minister Lutnicki teraz stara się to jakoś nadrobić. Nawet obiecuję, że te pieniądze, które nie zostały wypłacone przez Zonda Krypto, jeśli będą jakieś wnioski minister związków poszczególnych, no to ministerstwo jest w stanie w trybie nadzwyczajnym gdzieś tam zadośćuczynić sportowcom. A teraz no na pewno chcę po raz kolejny pokazać szefom związków, że dosyć już tego, że dosyć już tej ignorancji, tego pomijania właściwie władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego i jednoosobowego podejmowania decyzji, ale jak wiemy, tak statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest ułożony, że tutaj niewiele ci członkowie zarządu mogą, nawet nie można zwołać w trybie nadzwyczajnym posiedzenia Dopytam zarządu. dlaczego? Wiem, że to wyjaśniałeś nieraz na antenie jedynki, ale skąd tak betonowa pozycja prezesa pko -lu. No tutaj wydawało się, że pamiętamy te wybory e, ostatnie, kiedy on miał przytłaczającą większość. On no właśnie. obiecał mnóstwo. Sporo z tych obietnic, tych sponsorów udało się sprowadzić. To były głównie spółki Skarbu Państwa, bo wtedy wiemy, że inna była rzeczywistość polityczna jeszcze. E, teraz to się zmieniło. Wszystkie pieniądze państwowe odeszły od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes Piesiewicz musiał szukać gdzieś u prywatnych albo w samorządach. E, częściowo to się udało, ale no jeśli się idzie w kierunku giełdy kryptowalut, to, to ryzyko jest ogromne. I zresztą też nasi wybitni sportowcy sprzed lat, tacy jak Robert Korzniowski mówili, że nie godzi się, żeby gdzieś tam zestawiać wizerunki Polskiego Komitetu Olimpijskiego, tej idei olimpijskiej, właśnie z takimi ryzykownymi inwestycjami. Bardziej, że uwiarygodniło to dla wielu młodych osób, na przykład uwiarygodniło to tę giełdę i być może zainwestowali, bo zobaczyli no, sportowców. Powiedział Mateusz Sochowicz, przecież nawet na antenie tutaj to puszczaliśmy, czyli nasz olimpijczyk saneczkarski. powiedział, no i ja sobie tak Zostawiłem te pieniądze, bo myślę sobie, że zbliżają się igrzyska kolejne w Los Angeles, no to wtedy ludzie y, o tym usłyszą, będą kupować i być może będzie wzrost. Taki, w taki prosty sposób y, pomyślał Mateusz Sochowicz, ale no, myślę, że te tokeny jego nie doczekają tych dwóch lat, kiedy będą igrzyska kolejne olimpijskie. Będziemy Tylko... na pewno do tej sprawy wracali. Myślę, że te wątki będą się mnożyły jeszcze Dziś po, po południu też będziemy właśnie... o tym mówić oczywiście, bo około 13.30, 14.00 briefing, na który się wybieram ministra lotnickiego. Rafa ubała. Bardzo dziękuję. dziękuję. Polskie radio Jedynka. Mówiliśmy o tym nieprzyjemnym tle związanie ze sportem, ale teraz już o samym sporcie opowiemy. Krzysztof Kuzak jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek tenis w Madrycie, ziemne korty, ceglana mączka turnieje Tysięczniki Pań i Panów. Magdalena French niestety przegrała w drugiej rundzie z Argentynką Solaną Sierrą 2-6-1-6. No, a Hubert Hurkacz gra z Włochem Lorenzo Muzetti. Włoch wygrał pierwszego seta 6-4, a w drugim Polak prowadzi 5-4. Tak więc w singlu, jeżeli chodzi o panie, z biało-czerwonych została już tylko Iga Świątek, która wczoraj awansowała do trzeciej rundy i jutro zagra z Amerykanką N Lee. Kulminacyjnym punktem tej części Sezonu będzie oczywiście wielkoszlemowy French Open w Paryżu. Jowita wrzesień została w Tiranie wicemistrzynią Europy w zapasach. W finale kategorii do 59 kg Polka musiała uznać wyższość Ukrainki Marii Wynyk. Lekki niedosyt. Dotarłam do finału. Chciałam usłyszeć. Tego Mazurka, No niestety trochę brakło. Dałam z siebie wszystko, próbowałam odrobić ten wynik, ale na początku pierwszej rundy dałam się zaskoczyć. Duża przewaga, no w drugiej rundzie goniłam, goniłam, ale niestety to nie wystarczyło. Teraz chwila odpoczynku, no i będziemy się szykować do walki o mistrzostwa świata, a w perspektywie dłuższej, no to wiadomo igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Na dziś w Albanii, w stolicy Albanii o złoto powalczą Magdalena Głodek-Liszewska w wadze do 57 kg i Wiktoria Hoły do 72 kg, a o brąz rywalizować będą Roxana Zasina w kategorii do 53 kg oraz Natalia Kubaty do 65 kg. W piłkarskiej ekstraklasie rozpocznie się 30 kolejka. Dziś dwa mecze w Lubinie. Zagłębie zagra z ostatnią w tabeli Termaliką Nieciecza, a w Białym Stoku Mecz na szczycie, wicelider Jagiellonia podejmie trzeciego w tabeli Górnika Zabrze. Obie drużyny mają po 46 punktów, tracą trzy do lidera, czyli Lecha Poznań, mówi szkoleniowiec Dumy Podlasia Adrian Siemieniec. Podekscytowanie u nas jest, bo duży mecz przed nami. Mamy tego świadomość nie tylko z perspektywy tabeli, ale myślę, że no, dwa bardzo silne zespoły się spotkają. No i jeszcze sprawdzamy wynik meczu Huberta Hurkacza z Lorenzo Musetti. Przypomnę, pierwszego seta Włoch wygrał 6 do 4, a w drugim nadal Hubert Hurkacz prowadzi 5 do 4. Krzysztof Kuzak, bardzo dziękuję. dziękuję. Maturzyści zakończyli oficjalnie rok szkolny i teraz są na ostatniej prostej do najważniejszego egzaminu ich życia. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest w dziewiątym Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Dzień dobry, Martyno. Dzień dobry. Rozumiem, że u maturzystów emocje mieszane, tak chyba można powiedzieć. Oj mieszane, oni tutaj dzisiaj przychodzą jako uczniowie, no a wychodzą już jako absolwenci, więc tych emocji jest pełen przekrój, jest i radość, że to już koniec i smutek, no z tego samego powodu, że kończy się pewien etap, często bardzo przyjemny, no i wyjątkowy w ich życiu, jest też ekscytacja, tak jak mówię, to jest cały wachlarz emocji. Cała taka mieszanka emocji z jednej strony i radość, ekscytacja przed tym, co w przyszłości, z drugiej strony też trochę smutek, taka melancholia. bo Jednak te cztery lata spędzone w tej szkole naprawdę było bardzo fajne, bardzo dobrze wspominam. Stworzyliśmy tyle więzi, nowych przyjaciół, mnóstwo wspomnień i na pewno jest to wspominać, dlatego ten sentyment jest ogromny. Mieliśmy tyle fajnych wycieczek, tyle fajnych wspomnień, tyle przyjaźni, że na pewno będzie przykro, jeśli... To się, już, to się już kończy. To były jednak szybkie cztery lata. Z jednej strony na pewno jest szkoda, bo te wszystkie znajomości, chociaż mam nadzieję, że one zostaną nam na dłużej. Takie zamknięcie pewnego rozdziału. Trochę smutno i trochę jestem, że tak powiem, zaskoczony, że to aż tak szybko minęło. No bez dwóch zdań to dla nich wyjątkowy dzień. Wyglądają pięknie, ubrani na galowo, uśmiechnięci, no choć widziałam i łzy, te łzy wzruszenia oczywiście. Przekonują, że zapamiętają ten dzień na bardzo, bardzo długo. Martyno, w tym dniu nie zapominajmy też o emocjach nauczycieli, No, oni też przeżywają matury swoich uczniów. No to prawda, to jest też wyjątkowe wydarzenie w ogóle dla całej społeczności szkolnej. Młodsi uczniowie żegnali dzisiaj absolwentów, no a nauczyciele, szczególnie wychowawcy, byli niesamowicie wzruszeni. Tu, w szkole, w której jestem, świadectwa ukończenia szkoły odebrało, no i wciąż odbiera, bo ta uroczystość nadal trwa, ponad 350 uczniów z 11 klas o różnych profilach. Od matematyczno-fizycznego, przez biologiczno-chemiczny, po profile S społeczne, uniwersyteckie, a wicedyrektorka liceum Lucyna michałka Kempisty mówiła mi, że ten dzień zakończenia roku maturzystów to po prostu święto dla całej szkoły. Jest dużo wzruszeń, ponieważ mimo tego, że jest naszych dzieci tyle, my większość z nich znamy personalnie, bardzo osobiście. One bardzo mocno są zaangażowane w pracę szkoły i widujemy się z nimi po lekcjach w weekendy. Właściwie no bardzo, bardzo często, bardzo długo i są to takie chwile, które, które na pewno nas wzruszają. Mamy taką wiarę i mamy taką nadzieję w to, że przede wszystkim to, czego uczymy w naszej szkole, to to gdzieś tam zaowocuje, że to będą przede wszystkim uczciwi ludzie, tacy empatyczni ludzie, którzy widzą innych dokoła. No dzisiaj absolwenci mają jeszcze czas na świętowanie, a później nieco ponad tydzień na ostatnie przygotowania do egzaminu dojrzałości. Przypomnę początek matur 4 maja. Najpierw język polski, następnego dnia matematyka, no a kolejnego język obcy. Później egzaminy na poziomie rozszerzonym. No od wyników matur zależy na jakie studia dostaną się zdający. No i w jakich humorach wejdą w najdłuższe wakacje ich życia. Martyna Szymczakowska rozmawiała z maturzystami i nauczycielami. Zmieniamy temat. Czy sztuczna inteligencja poniesie współodpowiedzialność za zbrodnie? Prokuraturze, prokuratorzy na Florydzie w USA sprawdzają, czy program AI mógł odegrać rolę w przygotowaniu ataku z bronią na uczniów szkoły. Magdalena Skajewska sprawdza informacje na ten temat. Dzień dobry Magdo. Dzień dobry. To jaka tutaj w ogóle miała być rola sztucznej inteligencji? Przypomnijmy o samym zdarzeniu. Doszło do niego w kwietniu ubiegłego roku na Uniwersytecie Stanowym Florydy. Napastnik zabił dwie osoby, ranił sześć kolejnych, później został postrzelony przez funkcjonariuszy policji i trafił do szpitala. Postawiono mu zarzuty wielokrotnego zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Teraz prokuratura na Florydzie otworzyła śledztwo w sprawie e, roli, jaką OpenAI, a dokładnie aplikacja OpenAI, czyli ChatGPT, GPT mógł mieć w tej strzelaninie. Według prokuratury bowiem, gdyby pod drugiej stronie ekranu znajdowała się osoba, oskarżyliby ją o morderstwo. O co dokładnie chodzi? O tym mówi prokurator generalny stanu Floryda James Utmeyer. Posłuchajmy. Niestety z naszej wstępnej analizy wynika, że Chat GPT udzielał sprawcy istotnych porad, zanim ten popełnił te odrażające zbrodnie. Komunikacja między sprawcą a czatem GPT ujawniła, że bot czatu doradzał sprawcy jakiego rodzaju broni użyć, jaka amunicja pasuje do której broni, czy broń będzie przydatna na krótkim dystansie. Chat GPT podpowiadał sprawcy, o której porze dnia strzelanina będzie odpowiednia, aby mógł on spotkać więcej osób – oraz gdzie na terenie kampusu będzie można spotkać większą liczbę osób. A higher population. No i oczywiście tutaj pojawia się pytanie, kto miałby za to wszystko odpowiedzieć, bo oczywiście chat GPT osobą nie jest, ale jak mówił prokurator, to nie zwalnia jego zespołu z obowiązku zbadania, czy istnieje odpowiedzialność karna konkretnych osób z korporacji w tej sprawie, czyli mówiąc wprost, firmy OpenAI. Dlatego też śledczy przyjrzą się temu, kto co wiedział, co zaprojektował lub co powinien był wiedzieć w tej sprawie. I jeśli okaże się, że osoby z firmy OpenAI wiedziały o możliwości nawet wystąpienia tego typu niebezpiecznych zachowań, tego typu agresywnych działań i nic z tym nie zrobiły, to odpowiedzą za to przed sądem. Sama firma OpenAI, sama Altmana nie ma sobie jednak nic do zarzucenia. Rzeczniczka korporacji powiedziała, że strzelanina była tragedią, ale firma nie ponosi za nią żadnej odpowiedzialności. Według firmy, po tym jak doszło do incydentu, zidentyfikowano konto czata GPT, które prawdopodobnie Podobnie było powiązane z podejrzanym, ze sprawcą tej strzelaniny i firma udostępniła wszystkie informacje organom ścigania. Natomiast jednocześnie OpenAI broni się, że te odpowiedzi na pytania sprawcy, jakich udzielił czat GPT, oparte były na informacjach, które powszechnie można znaleźć w internecie. I że to nie oznaczało w żaden sposób, że czat GPT zachęcał albo też promował e, działania, które są niezgodne z prawem albo... Szkodliwe. No taka linia obrony była oczywiście do przewidzenia, natomiast na pewno jest to sprawa, która dotyka kwestii kluczowej dla rozwoju sztucznej inteligencji, czyli po prostu granic odpowiedzialności twórców. Obaw związanych ze sztuczną inteligencją jest jak wiemy wiele, często mówimy o tym na antenie jedynki asystowanie w zabójstwie, to wydaje mi się, że jest jedno z takich najpoważniejszych zarzutów. Pytanie, czy jeśli dojdzie rzeczywiście do wskazania kogokolwiek z firmy OpenAI odpowiedzialnego za to zdarzenie, czy dojdzie także do zmian w regulacjach dotyczących sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych? Bo jak wiemy, administracja prezydenta Donalda Trumpa nie jest zwolenniczką jakichkolwiek ograniczeń dla rozwoju sztucznej inteligencji. No właśnie, zapytam bardzo krótko na koniec, czy tutaj jest polityczna atmosfera do rozliczenia? liczania twórców AI, biorąc pod uwagę, że administracja Donalda Trumpa bardzo liczy na to, że w rozwiązaniach wojskowych ich rozwiązania okażą się pomocne. Wydaje mi się, że jest coraz większa presja na firmy, które tworzą różne programy i aplikacje sztucznej inteligencji do tego, żeby robiły to ostrożniej. Dostrzega się w Stanach Zjednoczonych ewidentne korzyści wynikające ze sztucznej inteligencji i tego, jak ma ono pomagać człowiekowi. Natomiast coraz bardziej dostrzega się także zagrożenia, w tym właśnie zagrożenia związane z działaniami konkretnych osób, które mają kontakt ze sztuczną inteligencją. Tak jak powiedziałam, Trump i jego administracja nie chcą ograniczać tego rozwoju, uznając, że to jest siła też Stanów Zjednoczonych. W Unii Europejskiej na przykład mamy dużo bardziej takie zdecydowane działania dotyczące ograniczeń w, w sztucznej inteligencji. Natomiast niewykluczone, że chociażby ta sprawa, jak i wiele innych podobnych mogą przyczynić się do e, tutaj zmiany stanowiska. Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję. Program pierwszy Polskiego Radia. W programie w samopołudnie łączymy się teraz z Katowicami. Tam trwa Europejski Kongres Gospodarczy, a na miejscu jest Justyna Golonko. Dzień dobry Justyno. Dzień dobry Karolu, e, jestem. Tak jest, Europejski Kongres Gospodarczy, czyli EKG, a ty e, nomen omen, sprawdzałaś dzisiaj jaki jest puls polskiej gospodarki. No tak sobie pomyślałam, no bo w skrócie EKG i to warto o tym powiedzieć, bo tutaj dużo mówiło się w ogóle, no i nadal się mówi, bo przecież kongres trwa, dziś mamy ten trzeci dzień ostatni, o stanie naszej gospodarki, o tym e, jego pulsie, co go podwyższa, co go zaniża. I tak, puls polskiej gospodarki, patrząc na liczbę uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego, jest naprawdę wzorowy. Ja już o tym mówiłam, tysiąca osób, ale naprawdę są tłumy. Z roku na rok jest coraz więcej ludzi. Organizatorzy mówią o rekordzie ponad 15 tysięcy uczestników. I tak naprawdę jeśli chodzi o te tematy, to we wszystkich chyba obszarach były te nitki tematyczne, tak to teraz wygląda. No i eksperci, ekonomiści, prezesi firm mówili mi, że nasza gospodarka ma się bardzo dobrze. Można powiedzieć, że jest całkiem odporna na światowe kryzysy, czyli to brzmi bardzo dobrze. A co ważne, te kolejne dane pokazują dużo odbicie. O tym powiedział mi Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku. Zarówno jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, sprzedaż detaliczną, są wskaźniki, które są lepsze od konsensusu rynkowego, co najprawdopodobniej będzie oznaczało, że ten wzrost gospodarczy w ciągu całego tego roku będzie spokojnie wynosić powyżej 3,5%. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że mamy te kolejne umowy podpisywane na rozdysponowanie pieniędzy z KPO i kolejne płatności, które ogłasza Komisja Europejska, które Polska będzie miała do wykorzystania w całym 2026, no i pewnie jeszcze na przełomie 2027 roku. Ja tylko przypomnę, że też sprzedaż detaliczna nam wystrzeliła. Mamy bardzo dobre dane. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu, bo tak to się nazywa, wzrosła o blisko 9%. Bardzo duże zaskoczenie. W ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła uwaga o 18%, czyli naprawdę kupujemy więcej. Justyno, wiem, że tam na miejscu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego zbierałaś też informacje o rynku pracy. No tak, bo dużo debat, dużo paneli, dużo sesji właśnie tego tematu dotyczyło i co ważne, tu też jest nieźle. Dane o bezrobociu też to pokazują, bo dziś poznaliśmy te dane i bezrobocie w marcu, ono wyniosło 6,1%, czyli tak naprawdę ono wynosi tyle samo co miesiąc wcześniej. Tak dokładnie tak to wygląda. Choć trzeba przyznać i tak też mówiono tutaj na kongresie w Katowicach, że tych wyzwań, jeśli chodzi o nasz rynek pracy, jest sporo. Przede wszystkim w, kontek w kontekście demografii, ale także automatyzacji. Tak powiedział Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dyskutujemy bardzo dużo o tych napięciach geopolitycznych, ale tak naprawdę powinniśmy wrócić na polski rynek i spojrzeć na dane dotyczące demografii, pewną zapaść w tym zakresie i wyzwania, jakie będą w najbliższych czasach z tak zwaną polityką demograficzną. I to nie tylko z punktu widzenia państwa, ale też przedsiębiorców, biznesu. Tak więc myślę, że to będzie ten barometr, na który będziemy jako analitycy bardzo mocno obserwować, bo rynek pracy ma kolosalne znaczenie w obszarze rozwoju naszej przedsiębiorczości czerwczości i gospodarki. A regionalnie jeszcze tylko powiem, jeśli spojrzymy na te dzisiejsze dane, to wygląda to tak, że największe bezrobocie mamy w województwie warmińsko-mazurskim. Ono wynosi tam 10%, a najmniejsze jest w Wielkopolsce. tam wynosi niecałe 4%. Tu w Śląskim też jest niskie 4,9%. ja jeszcze powiem, co jeszcze dzisiaj na, na tych panelach, bo sporo e, ma się jeszcze wydarzyć. E, takie ciekawy panel, kilka paneli i sesji dotyczących e, inwestorów, jak przyciągać inwestorów, czy my jesteśmy atrakcyjni. I ja o tym Powiem więcej po 17.30 w Ekspresie Gospodarczym. Justyna Golonko, który, która cały ten tydzień spędziła w Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Bardzo dziękuję. Justyna w Katowicach, a ja i Magda Mikołajczuk mentalnie w Krakowie. Znaczy ja znaczy zawsze, ty, ty, ty czasami. Tak, ja czasami. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. W Krakowie rozpoczyna się dzisiaj Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. I ta idea tej imprezy od 19 lat jest taka sama. Chodzi o e, zderzenie produkcji młodych filmowców, ułatwienie im startu na początku drogi e, z tymi bardziej uznanymi filmowcami e, i filmami obsypanymi nagrodami na międzynarodowych e, festiwalach. Rzeczniczka festiwalu e, Patrycja Wanat tak od odpowiada na pytanie, co to w ogóle oznacza ten przymiotnik niezależny w nazwie festiwalu. Jeśli patrzymy o taki punkt widzenia przyziemny, to są często pieniądze, czyli mówimy, że filmy niezależne to są te filmy, za którymi nie stoją wielkie budżety i wielkie, mocne studia filmowe, ale to nie jest do końca prawda, bo nam przede wszystkim chodzi o taką niezależność twórczą, czyli wierność sobie, swoim poglądom i tego, co twórca chce widzom przekazać, nawet jeśli jest to wizja nieoczywista, oryginalna, zaskakująca. Więc myślę, że ta niezależność jest przede wszystkim w głowie wyobraźni twórców wolności twórczej. Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Off Camera w Krakowie zainauguruje dzisiaj wieczorem polska premiera nowego filmu uznanej francuskiej reżyserki Alice Winokur pod tytułem Ikona Mody. To jest nieco autobiograficzna historia o amerykańskiej reżyserce w tej roli Angelina Jolie, która przyjeżdża do Francji na tydzień mody, na zaproszenie jednego z domów mody, by nakręcić film krótkometrażowy. I w tym samym czasie dowiaduje się, że jest chorona raka, musi rzucić wszystko I rozpocząć intensywne leczenie. I są jeszcze dwie bohaterki filmu Ikona Mody, także pracujące podczas paryskiego tygodnia Mody. Młoda modelka z Sudanu i charakteryzatorka, która marzy o byciu pisarką. Bonjour Maxine, jesteś szczęśliwa z realizacją filmu, który wychodzi na Fashion Week? Tak, ja mi sensuję szczęśliwa. Akcja! Zapraszam do mojej pracy? Tak, oczywiście. Oh, oui, you're going to be in Pas. Ma main. Przez te dziesięć dni trwania festiwalu Off Camera będzie mnóstwo spotkań z wybitnymi gośćmi. O jednym z takich spotkań ponownie rzeczniczka imprezy Patrycja Wanat. W tym roku nagrodę pod prąd, taką nagrodę za niepokorność twórczą odbiera Jim Sheridan, to jest legenda w zasadzie światowej kinematografii i na festiwalu pokażemy przedpremierowo jego najnowszy film który również przed tym filmem Jim Sheridan będzie rozmawiał z publicznością. Dzisiaj wieczorem uroczysta gala otwarcia 19. festiwalu Mastercard of Camera, a całe życie towarzyskie będzie się toczyć w miasteczku filmowym przy Galerii Krakowskiej. To miasteczko będzie działać do końca trwania imprezy, czyli do 3 maja. Czyli twoje rejony, prawda? Dużo się dzieje w Krakowie. No to nie, nie dziwne, zawsze się chyba dzieje. W sumie drugie największe miasto, to się coś tam powinno dziać. Ty się wybierasz, czy Nie, czy ja tylko przykład... jestem teoretyczka, jeśli jest... chodzi o ten festiwal. Teoretyczka w podróżowaniu. Tak, nie, a... nie na ten festiwal akurat, a w ogóle teoretyczka w podróżowaniu nie. A praktyczka czasem. Bardziej na festiwalu artystycznym czy na działce? Ja nie mam działki i w ogóle zawsze żałuję to powinnaś posłuchać programu tylko szczerze dzisiaj po 13, bo ten temat się pojawi. Krzysztof Ale Grzybowski, będziecie się. rozdawać działki? Tak. Aha, to Pierwsze dobrze, trzy osoby, posłucham. które zadzwonią. Tak. Nie no, żartuję. Proszę tego Będzie nie Będzie losowanie w którym miejscu. Ale i tak prosimy o dzwonienie mimo tego, że działek nie rozdajemy, dlatego że można zabrać głos, to równie cenne. Ale w sprawie działek oczywiście to się A zgadza. To I ta jedna jedyna rzecz się zgadza w tej wypowiedzi, będzie o działkach rzeczywiście. Sezon Takich chyba działkowy. zielonych, prawda? Tak, Takich, zielonych działkach. W mieście pod miastem tego typu. Albo o języku młodzieżowym, tak? Do tego nawiązujesz? Ale to jest kończyć, kolego. Proszę, klasyczne, takie, na których wypoczywamy, na których możemy sobie sadzić pomidorki, poziomki, porzeczki albo niczego nie sadzić, po prostu rozstawić leżak i odpoczywać. A ty jesteś czy dękowcem? Warto... Nie. Ale czy warto taką działkę mieć? To pytanie będzie dominować. I to chodzi o miejskie czy podmiejskie również? Ja myślę, że już nie ma co rozróżniać. Wszystkie działki są sobie równe, a o państwa zdanie zapytamy po 13 w programie Tylko Szczerze. A to było w samo południe. Jedynka to jest radio reklama.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 Świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Reklama. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Dwa samochody osobowe zderzyły się w województwie świętokrzyskim na ekspresowej siódemce. Pomiędzy Skarżyskiem Kamienną a Kielcami niedaleko węzła Barcza zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa i właśnie w tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Również jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 74 Czwórce w Łódzkiem. Chodzi o odcinek pomiędzy Wieluniem a Bełchatowem niedaleko miejscowości Borowiny. Na kilometrze 72 trasa nadal jest zablokowana w obu kierunkach i policja kieruje na objazd na drogi lokalne. Spore spowolnienia na południu naszego kraju w województwach Małopolskim i Śląskim, między innymi na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa i w pobliżu bramek w Brzęczkowicach. Także na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej oraz na drodze krajowej nr 28 w rejonie Wadowic, Limanowej, Szymbarku i Gorlic. Na autostradzie A1 w kujawsko pomorskim trwa dość uciążliwy remont pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i także tam obserwujemy duże spowolnienia. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej ósemce w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a podobnie jest w przeciwną stronę pomiędzy Bemowem a Mostem Grotoroweckiego. Zdecydowanie wolniej jedzie się na Krajowej Siódemce w pobliżu Łomianek, także na Krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą oraz na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.